i świat. Minęła 22. Przed mikrofonem Magdalena Skajewska. I Marcin Kowalski. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. A w nim? Andrzej Poczowut, na wolności, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości narodowej. Jest już w Polsce. Spędził ponad 5 lat w ciężkich więzieniach. Kier Starmer wygrał bitwę, ale może przegrać wojnę. Nie będzie postępowania w jego sprawie w brytyjskim parlamencie, ale i tak premier może wkrótce stracić stanowisko. Specjalna Rada Onkologów przygotuje plan wydatkowania ponad 280 milionów złotych zebranych w akcji. zorganizowanych. Przez influencera Łatwoganga i rapera Betoesa. O tym wszystkim już za chwilę w magazynie Polska i Świat, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Paszkowski. Więziony od pięciu lat na Białorusi, polski dziennikarz Andrzej Poczobut został uwolniony i jest już w Polsce. Na granicy doszło do wymiany więźniów. Władze Białorusi zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Premier Donald Tusk mówił, że kluczową rolę w operacji odegrały Stany Zjednoczone. Słowa uznania skierował do Rumunii i Mołdawii oraz polskich dyplomatów i służb specjalnych. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka wpłacił kaucję i opuścił areszt. Prokuratura podtrzymuje swoje stanowisko, że tylko przebywanie podejrzanego za kratami pozwoli należycie zabezpieczyć śledztwo. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska powinna być w przyszłym tygodniu gotowa na podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie programu Safe. Dodał, że oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od unijnych ratingów kredytowych i będzie wynosiło około 3%. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mówią o wstydzie, a deputowani Prawa i Sprawiedliwości o prześladowaniu konkurencji. To komentarze po uchyleniu immunitetów czterem polskim deputowanym. Ochronę prawną stracili Daniel, Daniel Obajtek i Patryk Jaki z PiSu, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Buczek z Konfederacji. Takie akty przemocy jak niedawny zamach nigdy się nie powiodą. Niezależnie od naszych różnic jesteśmy zjednoczeni, mówił brytyjski król. Karol III w przemówieniu do połączonych izb amerykańskiego kongresu nawiązał w ten sposób do nieudanego zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. Białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta, działacz polskiej mniejszości i dziennikarz spędził za kratami pięć lat. Dzisiaj przekroczył białorusko-polską granicę. Do wymiany doszło na nieczynnym przejściu granicznym w Białowieży. Białoruskie media państwowe podały, że Aleksander Łukaszenka na prośbę matki Andrzeja Poczobuta oraz szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys polecił KGB wpisanie dziennikarza na listę osób objętych wymianą. A informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.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 Jest czymś bardzo ważnym, dalej działać jako część mniejszości polskiej na Białorusi. No i niestety na razie tego nie udało się. Liderka białoruskiej opozycji Svetlana Cichanouska podziękowała Polakom za walkę o wolność Andrzeja Poczobuta. W oświadczeniu, które przesłała Polskiemu Radiu napisała To wielki dzień dla nas wszystkich. Andrzej Poczobut jest wolny. Po latach niesprawiedliwego więzienia i izolacji może wreszcie odetchnąć wolnością. Pozostajemy przy tym temacie. Mamy połączenie z panem Andrzejem Pisalnikiem, dziennikarzem, przyjacielem Andrzeja Poczobuta, z którym razem działali między m.in. w Związku Polaków na Białorusi. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Jak pan przyjął tę dzisiejszą wiadomość? Jak pan przyjął uwolnienie Andrzeja Poczobuta? No tak jak, jak wszyscy, kto się dowiedział z normalnych ludzi, bardzo się ucieszyłem, że Andrzeja udało się wyrwać z tych warunków, w, którym, w których Przebywał przez pięć lat w których jego zdrowiu, a nawet życiu groziło niebezpieczeństwo. No więc y, to była radość z tego powodu, że uratowano człowieka. Czy panu udało się już porozmawiać z Andrzejem Poczobutem? Y, nie, nie. Z tego, co, co wiem, Andrzej został przekazany w ręce lekarzy i teraz y, lekarze zajmują się i jego zdrowiem i myślę, że czy to jakiś czas jeszcze potrwa, zanim Andrzej będzie mógł kontaktować się ze swoimi znajomymi tutaj w Polsce. No i także ze mną. Ale mhm. oczywiście, oczywiście czekam na, na telefon od niego i, i uruchomiłem kanały mnie dostępne, żeby przekazano mu mój, mój aktualny telefon. I mam nadzieję, że że Andrzej będzie ten telefon miał i jak tylko będzie ten miał taką możliwość, to się odezwie. Proszę I mi wybaczyć, na to, czego... proszę mi no. wybaczyć osobiste pytania, ale co by pan chciał powiedzieć w tej chwili Andrzejowi Poczobutowi po tylu latach jego pobytu w więzieniu? No przede wszystkim chciałbym mu pogratulować, że potrafi udowodnić, że, że trzymanie się wartości ma sens i że można trzymać się wartości, być pryncypialnym i przetrwać nawet ta, ta, takie ciężkie warunki, jakie jak, jak, jak go spotkały, czyli ciężkie więzienie. No i po prostu, że, że trzymanie się wartości hmm. oznacza bohaterstwo i on to udowodnił i dla Polaków, dla Polaków ale także dla Białorusinów, jest symbolem bohaterstwa takiego właśnie pryncypialnego, trzymania się hmm. wartości, które się wyznaje. Panie Andrzeju, a jak... Andrzejowi poczobutowi udało się przetrwać te pięć lat w, w tych ciężkich więzieniach Pana zdaniem. No z tego co z przecieków medialnych, wiem, że Andrzej wiedział, albo się domyślał w pewnych momentach, albo już dokładnie wiedział, że w Polsce o nim pamiętają, że, że wielu ludzi mm. walczył o jego uwolnienie i ta świadomość dodawała mu otuchy, dodawała mu sił i on sam to przyznawał i mówił, że, że dzięki temu no, potrafił po prostu wstawić reżimowi czoła. Jednym z Takich orędowników i osób, które nie pozwalały zapomnieć o Andrzeju Poczobucie. Był też Bartosz Wieliński z gazety wyborczej. On dzisiaj mówił o tym, że jego pierwszym pytaniem, pierwszym pytaniem Andrzeja Poczobuta było to, czy będzie mógł wrócić na Białoruś. No i ta kwestia jest też podnoszona trochę w takich rozmowach właśnie o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Czy pan, co pan by mu doradzał w tej kwestii? Czy to ma, taki powrót na Białoruś by nie byłby zbyt niebezpieczny dla niego? No przede wszystkim chciałbym skorzystać z okazji, żeby podziękować Bartoszowi za to, że otoczył Andrzeja opieką w pierwszych godzinach jego pobytu na wolności, że zawiózł go do Warszawy, przekazał lekarzom. To jedno, a drugie, jeśli chodzi o powrót na Białoruś, ja rozumiem, że, że Andrzeja, że białoruska strona rozegrała to wszystko w ten sposób, żeby Andrzeja jednak wyrzucić z Białorusi. Czyli że dokonało to, na, na, na czym białoruskiej stronie zależało cały czas. Żeby Andrzej nie został na Białorusi i nie, nie został uwolniony na Białorusi, bo na Białorusi, białoruskiemu reżimowi on nie jest do niczego potrzebny. A wsadzać, wsadzać go znowu do więzienia, to znowu wracać do, do, do jakichś konfliktów z Polską, z Amerykanami i to było biologicznie na tym nie zależy, ale też nie zależy to uwolnienie to jest oczywiście bardzo dobra, bardzo radosna wiadomość, bo od lat czekaliśmy na uwolnienie Andrzeja Poczobuta i wiele środowisk o to, o to się starało, mówiąc najogólniej. Ale jeśli chodzi o stronę białoruską, to o czym może świadczyć uwolnienie Andrzeja Poczobuta? Czy to może świadczyć o jakiejś słabości Łukaszenki, czy być może tu jest po prostu tylko pewnego rodzaju handel? Bo tak się też mówi o tym, że Łukaszenko handluje ludźmi po prostu w ten sposób. No to, to na pewno, to handel ludźmi to, to jest y, y, firmowa zabawa Łukaszenki, a jeśli chodzi o y, to dzisiejsze uwolnienie Andrzeja Poczowuta, to, to chyba, chyba, chyba Łukaszenko jednak liczy na ten duży deal z Amerykanami, który zapowiada y, od dłuższego czasu i y to, że y, przedstawiciel y, y, prezydenta Trumpa, Coyle, zapowiedział swoją wizytę na Białorusi za dwa, trzy tygodnie, to może być elementem właśnie osiągnięcia tego, tego duże, du, dużego dzielu, na którym Ukaszenko zależy. Czyli myślę, że Łukaszenko myśli, że wypuszczając do Polski osobuta po oczywiście nie tak jak Andrzej chciał, czyli nie na Białorusi, ale do Polski, że on zamknął pewien problem, który przeszkadzałby realizacji jego jakiejś Jakichś zamierzeń. No i no, no jest to zagranie taktyczne właśnie ze strony białoruskiego reżimu. Czyli zasadniczo niczego to nie zmienia. Pana zdaniem Andrzej Poczobut miał informacje, ma informacje na temat tego, co działo się w ciągu ostatnich pięciu lat, czy będąc w więzieniu uwięziony miał bardzo mocno ograniczony dostęp i, i, i dopiero teraz będzie mógł ocenić, jak ta no sytuacja właśnie, wygląda. No właśnie mhm. teraz będzie musiał bardzo dużo nadrobić mhm. pod każdym względem i pod względem tego, jak się zmienił świat, jak się zmieniły technologie również jak się zmieniły relacje międzypaństwowe, no pod każdym względem po prostu. I będzie musiał dokonać nowej oceny rzeczywistości i wychodząc z, tego, z tej nowej oceny, będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Być może, być może będzie próbował wrócić na Białoruś, ale tutaj mogą na niego czekać kolejne trudności, bo wiem, że na przykład... Alec Bielacki, czyli noblista białoruski, po wypuszczeniu z więzienia, 3, dnia, 3 dni po wypuszczeniu z więzienia, bo on podobnie jak Andrzej, został wypuszczony z paszportem z białoruskiego więzienia. Ale 3 dni potem ten paszport Alecie Bielackiego został anulowany. I teraz paszport u Alecie Bielackiego jest tylko pamiątką o tym, że. Że, że, że, że Alec był kiedyś bie, białoruskim obywatelem. No, no ale nie może z tego z paszportu skorzystać, czyli tak. nie, nie może wrócić na Białoruś. Bardzo... Ja nie wykluczam, że podobny scenariusz czeka na Andrzeja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Pisalny, dziennikarz, przyjaciel Andrzeja Poczobuta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polska i świat. A teraz przenosimy się do chorwackiego Dubrownika, gdzie po raz jedenasty zabrali się przedstawiciele państw, które tworzą inicjatywę Trójmorza. Polskę w Chorwacji reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. A z jakim przekazem przyleciał do Chorwacji i co udało się tego pierwszego dnia ustalić? O tym więcej w relacji naszej reporterki Agnieszki Drążkiewicz, która jest w Dubrowniku z polską delegacją. Najważniejsze ustalenia to oczywiście sprawy związane z bezpieczeństwem. Przede wszystkim tym energetycznym. Polska nadała ton tej dzisiejszej debacie,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 właściwie energetycznej państw inicjatywy Trójmorza. A druga ważna kwestia to pogłębione rozmowy o potrzebie rozwijania tej inicjatywy. Jak wiemy Trójmorze działa od 11 lat. Wiele w tym czasie się zmieniło, wiele zagadnień na tyle dojrzało, że czas na poważną debatę i dalsze kroki, a o czym mowa chociażby o konieczności pracy nad powołaniem instrumentu finansowego dla inwestycji, czyli Banku Rozwoju Trójmorza.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 Które opisywały ten fakt jako dobry prognostyk. No z pewnością takim prognostykiem będzie to, co ma się wydarzyć jutro. W trakcie forum polska firma technologiczna Kreotech ma podpisać list intencyjny z kilkoma partnerami z Trójmorza o budowie konstelacji mikrosatelitów. Będą gotowe za 2-3 lata i będą obserwować niebo nad Europą Środkowo-Wschodnią. Więcej świata. Partnerstwo między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Tak mówił dziś podczas przemówienia przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu król Karol III. Brytyjski monarcha oraz jego żona królowa Kamila są z czterodniową wizytą w Stanach Zjednoczonych, w czasie której spotkali się między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. A w Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witaj Marku. Witam serdecznie. Powiedz o czym jeszcze mówił król Karol. No, przesłanie było takie, jak powiedzieliście, czyli e, za jednością świata zachodniego, za sojuszem transatlantyckim, który e, od początku prezydentury Donalda Trumpa staje się coraz bardziej kruchy. Tam nie było bezpośredniego odwołania e, do działania amerykańskiego prezydenta. Natomiast e, oczywiście wpisywało się to e, w kontekst, jakim jest e, ten kryzys w relacjach pomiędzy Europą e, i Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi. Król Karol III zabrał, dał taki mocny głos w sprawie Ukrainy i przypomniał może nie, nie, nie bezpośrednio amerykańskiemu prezydentowi, ale pośrednio jemu i Amerykanom, że po zamachach 11 września to właśnie sojusznicy stanęli po ich stronie. Posłuchajmy tego fragmentu wystąpienia.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 Dziś ta sama niezłomna determinacja jest potrzebna w obronie Ukrainy i jej najdzielniejszych obywateli. Tak jak mówiłem, król Karol III nie wymienił Donalda Trumpa, ale każdy, kto słuchał tych słów, Patrzy na nie, czy od, odnosi je do tego, co Donald Trump robi w ostatnich miesiącach, czy tam od powrotu do, do, do Białego Domu, czyli osłabianie Sojuszu Transatlantyckiego, no i wycofanie de facto wsparcia dla Ukrainy. I tak jak słyszeliśmy też w tym fragmencie, który ty przywołałeś, yy, król Karol był bardzo często oklaskiwany podczas tego przemówienia przez kongresmenów. Przez Trumpa wydawało się, że także został chyba dobrze przyjęty, choć to ciekawe nie było spotkania z dziennikarzami. E, jego, króla Karola e, i właśnie dziennikarzy. Czy wiadomo dlaczego? Donaldowi Trumpowi bardzo zależało na tej wizycie. On czuje się e, wyniesiony jeszcze wyżej e, jako prezydent Stanów Zjednoczonych poprzez to, że spotyka się z królem i to po raz drugi i to u siebie. E, dlatego ta wizyta ma charakter państwowy, dlatego jest bogata oprawa, dlatego będzie dzisiaj kolacja państwowa. Natomiast nie było tego elementu, który jest przy okazji wizyt innych przywódców z Stanach Zjednoczonych w Białym Domu, czyli wspólnego spotkania w gabinecie owalnym z udziałem dziennikarzy. To takiego spotkania jak miało miejsce przy okazji wizyty Zoeńskiego czy prezydenta Nawrockiego. Te spotkania pamiętamy, kiedy obaj przywódcy siedzą w gabinecie owalnym. Jest mnóstwo dziennikarzy, padają pytania. No i to się przeradza w taką Konferencję prasową. Z tego co wiem, to stronie brytyjskiej nie zależało na tym spotkaniu albo nie chciała, król Karol III chciał uniknąć tego z dwóch powodów. Po pierwsze, tego rodzaju spotkanie przerodziłoby się w konferencję prasową Donalda Trumpa, także ta wizyta zostałaby przyćmiona przez przepychanki z dziennikarzami, przez pytania dotyczące zupełnie innych spraw niż to główne przesłanie, z którym król Karol III przyjechał do Stanów Zjednoczonych i chce, żeby ono tutaj wybrzmiało. A drugi chciał uniknąć niezręcznej sytuacji, czyli pytania w sprawie stosunków z premierem Starmerem i potencjalnej krytyki w jego obecności ze strony Donalda Trumpa pod adresem brytyjskiego premiera. I o tym wszystkim z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Marku, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jedynka. To jest radio. Brytyjski monarcha w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a brytyjski parlament nie przeprowadzi postępowania mającego na celu wyjaśnienie, czy premier Keir Starmer wprowadził deputowanych w błąd a chodzi o sprawę Petera Mendelsona, który we wrześniu został odwołany ze stanowiska brytyjskiego ambasadora Stanów Zjednoczonych z powodu swoich relacji z Jeffreyem Epsteinem. Kirstarmer utrzymuje, że dyplomata kłamał na temat relacji z finansistą, a urzędnicy nie przekazywali mu wszystkich informacji dotyczących Mendelsona. Grunt pod liderem partii pracy jednak się pali i nie brakuje pytań, jak długo utrzyma się u władzy. Mamy teraz połączenie z profesorem Bartumiejem Toszkiem z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, chciałam jednak zacząć od tej wizyty króla Karola III w Stanach Zjednoczonych, jeżeli pan profesor pozwoli. Czy myśli pan, że król Karol jest w stanie coś zdziałać w relacjach swoich z Donaldem Trumpem? Donald Trump, jak wiadomo, ma trochę chyba do króla Karola słabość właśnie po to, żeby poprawić te relacje amerykańsko-brytyjskie i amerykańsko-europejskie? No cóż, widać, że hmm, monarcha bardzo się stara i pewnie też hmm, po to został wysłany do Stanów Zjednoczonych, bo jak wiemy, wszystkie tego rodzaju działania są konsultowane z rządem. Natomiast hmm, biorąc pod uwagę hmm, labilność decyzyjną Donalda Trumpa, trudno stwierdzić, kiedy dojdzie do wniosku, że ci Brytyjczycy, których jak widać od pewnego czasu darzy pewną estymą, nagle przestaną mu się podobać. Amerykanie nie mają bliższych przyjaciół niż Brytyjczycy od czasu uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Tak mówił amerykański prezydent podczas wcześniejszej oficjalnej ceremonii powitania pary królewskiej w Białym Domu. Można by było uznać to za dość zaskakujące stwierdzenie, wkładając to w kontekst relacji między Trumpem a Starmerem, które ostatnio nie były dobre. No, nie tylko w ten kontekst stwierdzenie, że Stany Zjednoczone od momentu uzyskania niepodległości nie miały bliższego sojusznika. Akurat w odniesieniu do Wielkiej Brytanii jest delikatnie rzecz biorąc mocno zaskakujące, biorąc pod uwagę, że i w XIX wieku te relacje nie były szczególne i w wieku XX układały się bardzo różnie, a nawet po Drugiej wojnie światowej te słynne atlantyckie relacje, na, na których wytworzenie tak bardzo naciskał Churchill, były raczej jedno stronne, to znaczy Amerykanie narzucali swoje stanowisko i robili to często bardzo brutalnie. I tak też chcieli, wydaje się, zrobić w kwestii zaangażowania Wielkiej Brytanii w wojnę z Iranem. Premier Keir Starmer dopiero z pewnym opóźnieniem zgodził się na pewne działania defensywne. Dziś on sam ma problemy i to problemy na gruncie krajowym. Jak długo on według pana profesora utrzyma się na tym stanowisku? No cóż, <śmiech> Starmerowi jeszcze tym razem się udało, ale wydaje się, że to już ostatni albo prawie ostatni raz. Tym bardziej, że przed lejburzystami kolejne bardzo trudne wyzwanie, to znaczy majowe wybory w Walii, w Szkocji, które najprawdopodobniej wykażą, że lejburzyści po raz kolejny poniosą klęskę, to znaczy po raz kolejny ich sondaże spadną i tym razem nawet nie na rzecz konserwatystów, ale populistycznej Reform UK, co odbierane jest jako rzeczywista katastrofa polityczna. Tak, pod Starmerem pali się grunt, jego własna partia zastanawia się, czy ten człowiek nie ciągnie i po prostu w dół. Problem polega tylko na tym, że jeżeli chodzi o partię pracy, hmm, chociaż widać osoby, które są y, poirytowane, które są oburzone, które są, y, odsuwają się od Starmara, to jakoś nie widać nikogo, kto mógłby go dzisiaj zastąpić. Natomiast konserwatyści, tak, oni wskazują, że mają szereg rozwiązań, które być może doprowadzą do tego, że powrócą do władzy. A czym premier Starmer naraził się poza tą sprawą Mendelsona, która cały czas jest jeszcze wyjaśniana? Co przyczyniło się do tego, że on ma takie złe notowania w Wielkiej Brytanii? Starmer, kiedy doszedł do władzy, e, zapowiadał nowe otwarcie i rzeczywiście wydawało się, że jest e, takim świeżym haustem e, powietrza po e, Borysie Johnsonie, który odszedł w Niesławie po, po nieszczęsnym i bardzo krótkim premierostwie Lee Tras i wreszcie Richem Sunaku, który bardzo się starał, ale jak widać nieudolnie e, wyprowadzić Wielką Brytanię ze skutków yy, Brexitu i ze skutków tych wszystkich politycznych zawierowań, które zostawił mu w spadku Boris Johnson. Starmer miał to wszystko naprawić. To się nie udało. I rzeczywiście widać po notowaniach partii pracy, że ona sukcesywnie traciła yy, w ciągu w zasadzie pierwszego roku rządów traciła swoje poparcie. Dzisiaj y, ta partia pikuje w dół i to pikuje w tak y, niesamowity sposób. I to nawet że... chyba w rejonach, w które uznawane były za bastiony lejburzystów, tak. prawda? Tak, mhm. to prawda. Zresztą najlepszym tego przykładem jest Walia, która y, zawsze była lejburzystowska od momentu, kiedy tam y, dewolucja doprowadziła do wytworzenia lokalnego parlamentu, który zaczął funkcjonować w 99 roku. Lejburzyści cały czas nam rządzili. Dzisiaj po raz pierwszy rysuje się perspektywa, że oni nie stworzą tam własnego rządu. W Szkocji partia pracy w zasadzie nie ma szans na wygraną, na wygraną, na wejście w skład koalicji rządzącej. To samo można powiedzieć rzeczywiście o tych obszarach Anglii, w których z reguły lejburzyści zdobywali bardzo silne poparcie. Również i tam wskazuje się wyraźnie, że partia pracy może liczyć na głosy, ale partia pracy pod kierownictwem Starmera dla wielu jest po prostu nie do zaakceptowania. A powiedzmy jeszcze, o co dokładnie y, chodziło w tej sprawie Petera Mendelsona, Dlaczego premierowi zarzuca się, zwłaszcza partia konserwatywna mu zarzuca, że wprowadził ich w błąd? No bo tłumaczenia Starmera są rzeczywiście dość dziwne. Ym, z jednej strony bardzo silnie popierał Mendelsona, z drugiej strony w momencie, kiedy okazało się, że zawiódł on y, zaufanie premiera i ogólnie Brytyjczyków nagle zaczął twierdzić, że on o wielu rzeczach po prostu nie wiedział. No to jak to? Albo premier nie panuje nad tym, co się dzieje i kluczowe stanowiska w dyplomacji brytyjskiej obsadzane są w sposób, który pokazywałby, że on tego nie kontroluje, Albo po prostu kłamie. E, Brytyjczycy dzisiaj chyba w większości uważają, że po Borysie Johnsonie przyszedł Keir Starmer, który tak naprawdę robi dokładnie to samo. To znaczy okłamuje parlament, okłamuje Wielką Brytanię. Profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jedynka. To jest radio. Pozostajemy przy tematach zagranicznych i sprawa, która może mieć wpływ na globalną gospodarkę. Zjednoczone Emiraty opuszczają OPEC, czyli Związek Krajów Producentów Ropy Naftowej. Emirackie władze przyznały, że nie konsultowały swojej decyzji z innymi krajami wspomnianej organizacji. A wszystko to dzieje się w chwili największego od lat kryzysu naftowego wywołanego przez wojnę na Bliskim Wschodzie. O szczegółach Michał Strzałkowski. OPEC istnieje od 1960 roku i działa na zasadzie międzynarodowego kartelu. Grupa produkujących ropę naftową krajów, głównie arabskich i afrykańskich, podejmuje wspólne decyzje o zwiększeniu lub zmniejszeniu wydobycia surowca, aby w ten sposób regulować jego ceny. 10 lat temu powstał jeszcze dodatkowo OPEC+. Plus. To współpraca mniej sformalizowana niż w przypadku OPEC, ale obejmująca jeszcze 11 dodatkowych krajów, w tym m.in. Rosję, Brazylia, Azerbejdżan czy Meksyk. Zjednoczone Emiraty Arabskie postanowiły opuścić oba te formaty. Aktywnie szukamy inwestycji i rynków zbytu na całym świecie. Musimy być więc całkowicie niezależni. Musimy też móc decydować o podejmowaniu każdego kroku we właściwy sposób i we właściwym czasie. Right right Tłumaczył emiracki minister energii Suhail Al-Mazrui i dodawał, że na rynku energii nastały wyjątkowe czasy, w których potrzeba natychmiast zwiększyć podaż ropy naftowej na rynku, bo czeka na nią wielu odbiorców. Emiracki minister potwierdził też, że decyzja o opuszczeniu OPEC nie była konsultowana z jednym z najważniejszych członków tej organizacji, czyli Arabią Saudyjską. Zdaniem eksperta Restat Energy, Jorge Leona, dla Saudów decyzja emiratczyków jest ciosem, bo bardzo osłabia OPEC i zwiększa ryzyko, że decyzje o opuszczeniu organizacji mogą podjąć też inne kraje. Są dwie teorie, dlaczego Emiraty nie chcą być spętane narzucanymi głównie przez Saudów regułami OPEC. Obecnie ropa jest droga, ale w przyszłości jej cena może runąć. Gdy cieśnina ormuz zostanie otwarta i ropa popłynie szerokim strumieniem, każdy będzie chciał powetować sobie straty związane ze wstrzymaniem eksportu. Druga kwestia jest taka, że świat przyspieszył odchodzenie od ropy. W latach 30. i 40. XXI wieku będzie prawdopodobnie potrzebał dużo mniej ropy niż dziś. Każdy chce więc jej sprzedać jak najwięcej, póki jest na nią tak wielki popyt. Decyzja Emiratów jest także kłopotem dla Rosji, która na współpracy w ramach OPEC Plus zyskiwała, bo jej ropa jest zwykle dużo tańsza od arabskiej, gdyż posiada więcej zanieczyszczeń. Windowanie cen przez resztę świata pozwalało jednak podnosić cenę także ropy rosyjskiej. Jak jednak wyjaśnia amerykański analityk rynku paliw Denton Singegrana, dla Emiratów korzystniejsze od śrubowania cen jest zwiększanie produkcji. Ta decyzja była zaskoczeniem, ale jak się przyjrzeć liczbom, to staje się zrozumiała. Zjednoczone Emiraty Arabskie zainwestowały w ostatnich latach bardzo dużo w infrastrukturę do wydobycia ropy i od lat apelują o zwiększenie wydobycia. Saudowie jednak to blokowali. Najwyraźniej Emiratczycy uznali, że to bez sensu mieć wielkie możliwości wydobywcze, ale nie korzystać z nich, bo zabraniają tego inni członkowie grupy. Jak przypomina ekspert, o zwiększanie produkcji od lat apelowały też Stany Zjednoczone. Amerykański prezydent Donald Trump Wielokrotnie oskarżał Opek o okradanie świata Polska i świat. W magazynie Polska i Świat wracamy do spraw krajowych. Burzliwa dyskusja o Trybunale Konstytucyjnym na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. W posiedzeniu wzięli udział minister sprawiedliwości, posłowie i sędziowie Trybunału. Nie było jednak prezesa Trybunału, Bogdana Święczkowskiego. Wcześniej o działaniu Trybunału rozmawiali byli prezesi tego sądu, a prezydent złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania nowych sędziów. Mariusz Pieśniewski. Już rano z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym pojawiło się kilku byłych prezesów tego sądu. Podczas rozmowy z nowymi sędziami Trybunału wyrazili swoją troskę oraz zaniepokojenie naruszaniem prawa i konstytucji, mówił były prezes Trybunału Marek Safian. To było spotkanie, które miało wszystkim na celu wyrażenie naszej troski i ogromnego zaniepokojenia sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym, która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 koniec, kropka. Miejsce na dyskusję o obecnej sytuacji w Trybunale miała być Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Na jej posiedzenie zaproszono m.in. Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka, prezesa Bogdana Święczkowskiego, sędziów Trybunału i przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. Szef Komisji Poseł Polski 2050 Paweł Ślis podkreślił, że rolą parlamentu jest znalezienie wyjścia z obecnej sytuacji. I naszym obowiązkiem jako posłów, szczególnie tu zasiadających w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest znalezienie rozwiązania, jest jest wysłuchanie, co się dzieje i apel, żebyśmy umożliwili ponad podziałami pracy Trybunału Konstytucyjnego. Podczas dyskusji szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że odebranie przyrzeczenia od czworga nowych sędziów było bezprawne. Natomiast jeżeli spojrzy się w akty notarialne, to jest jasno zapisane, zresztą wszyscy to widzieliśmy w obecności Marszałka Sejmu. To Prezydenta nie było. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że Prezydent powinien bez zwłoki odebrać przyrzeczenie od wszystkich nowych sędziów Trybunału. Gdy Prezydent przebywał miesiąc za oceanem, na konferencji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 A na koniec sprawa, którą wciąż żyje cała Polska, ponad 280 milionów złotych. Licznik historycznej już zbiórki charytatywnej na leczenie onkologiczne podopieczne Fundacji Cancer Fighters wciąż rośnie. Podczas dziewięciodniowego streamu zakończonego w ubiegłą niedzielę w akcję włączyło się mnóstwo osób ze świata muzyki, filmu, sportu i internetu. Wszystko zorganizował 23-letni youtuber Łatwogang, który postanowił słuchać w zapętleniu piosenki bds i 11-letniej Mai chorującej na raka. W tym czasie miliony widzów wpłacało pieniądze na szczytny cel. Na co zostaną one przeznaczone? O tym opowie Anna Zakrzewska. Fundacja Cancel Fighters jeszcze w trakcie trwania zbiórki uruchomiła specjalną stronę internetową, na której na bieżąco aktualizowana jest zebrana kwota pieniędzy i na której wkrótce mają pojawić się informacje, na co konkretnie zostaną one przeznaczone. Priorytetem jest zamknięcie wszystkich zbiórek internetowych naszych podopiecznych, podkreśla prezes fundacji Marek Kopyść bo i to od razu wsparcie, które będzie dla nich niesamowicie potrzebne, bo często mówimy o tych największych przykładowo zbiórkach, ale nie mówimy, że czasami te osoby nie mają tak naprawdę, to, żeby dojechać do tego szpitala na najpotrzebniejsze rzeczy. My jesteśmy tutaj, żeby to uzupełnić, żeby dać po prostu równe szanse na walkę z chorobą nowotworową każdemu. Co więcej, przy fundacji powołana została specjalna rada, której zadaniem, jak czytamy w oświadczeniu, będzie wspieranie procesu podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących wykorzystania środków. W jej skład wejdą przedstawiciele fundacji, osoby zaangażowane w akcję, ale także eksperci związani z onkologią i za Zarządzaniem projektami pomocowymi. A potrzeby są ogromne, bo onkologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny, podkreśla konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej profesor Jan Styczyński. Dzisiaj nowoczesne rozpoznanie onkologiczne to jest nie tylko rozpoznanie histopatologiczne spod mikroskopu, ale to jest rozpoznanie takie właśnie na poziomie zmian molekularnych, zmian genetycznych. Może na większość tych stwierdzanych zmian dzisiaj nie ma jeszcze leków, albo są w fazie badań klinicznych, ale za kilka, kilkanaście lat to pewno będzie standard, że będziemy leczyć według rozpoznań molekularnych. Dlatego tak istotne jest doposażenie szpitali w nowoczesne laboratoria, ale także racjonalne rozmieszczenie tego sprzętu w placówkach w całym kraju. Sprzęt laboratoryjny, diagnostyczny. Idzie z ogromnym postępem, coraz to więcej jesteśmy w stanie pomóc. Mówi profesor Paweł Łaguna, konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i. lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy mamy dla Państwa jeszcze krótką informację o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 10 na północy, w centrum i na południu, do 14 i 15 na krańcach zachodnich. Oraz zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, a kwadrans po 8. Janusz Cichoń z Platformy Obywatelskiej. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Jedynka Polskie Radio. Tu program pierwszy Polskiego Radia jest już prawie 22.40. kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Na stadionie Pach des Princes w Paryżu trwa pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain gra z Bayernem Monachium, a spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski dzieje się na parku Książąt, przechodzi ludzkie pojęcie. Oczywiście spodziewaliśmy się, że w tym meczu padnie sporo goli, no ale takiego scenariusza to chyba nikt się nie spodziewał w 77. minucie spotkania. Mamy już 9 goli że prowadzi 5 do 4. Postaram się Państwu w telegraficznym skrócie przedstawić jak te gole padały. Najpierw to był Karny, Harego na 1-0 dla Bayernu, bo Bawarczycy lepiej zaczęli to spotkanie, ale później dwa ciosy ze strony gospodarzy. Najpierw Kvarskeli, a później Neves. Już było 2 do 1. Wyrównał Olize przepięknym trafieniem, mocnym strzałem, a jeszcze przed przerwą z karnego trafił Dembele i że prowadziło do przerwy 3-2. Po przerwie znowu dwa ciosy ze strony Paryżan i znów Kwarackelia i znów Dembele. Było już 5-2 i wydawało się, że Bayern się nie podniesie tymczasem w 3 minuty. To właśnie drużyna Van nieobecnego dziś z powodu żółtych kartek na ławce trenerskiej dokonała prawie powrotu, tak to nazwijmy Upamecano, później Diaz i 5-4 w 70 w ósmej minucie spotkania że wciąż na prowadzeniu, ale to jest już tylko jednobramkowe prowadzenie. Przedwczesny finał. Takim mianem określano to półfinałowe spotkanie. Starcie tych dwóch wielkich europejskich marek i rzeczywiście dostarczają w Parku Książąt w Paryżu nieprawdopodobnych emocji. 11 minut do końca podstawowego czasu gry. PSG Bayern 5 do 4. Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia za kilka minut. Rada FIFA, obradująca przy okazji Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej w Vancouver, ma zmienić zasady dotyczące kar zawieszania za żółte kartki na Mistrzostwach Świata. Upomnienia będą anulowane dwukrotnie, w tym po raz pierwszy już po fazie grupowej, a następnie po ćwierćfinałach. Tymczasem Maciej Skorża nie jest już trenerem piłkarzy Urawa Red Diamonds, Japoński klub i polski szkoleniowiec zdecydowali się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Nadzieje brazylijskiego piłkarza Edera Militao z Realu Madryt na występ w Mistrzostwach Świata definitywnie się zakończyły. Według hiszpańskich mediów kontuzja mięśnia dwugłowego w lewej nodze, której doznał w zeszłym tygodniu, jest poważniejsza niż początkowo przypuszczano. A piłkarz Legii Warszawa, 30-letni ser Pradovan Pankow ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z klubu. W tym sezonie obrońca rozegrał 23 spotkanie w barwach Legii, w których strzelił Gola i zaliczył jedną asystę. Wszystkie kluby występujące w piłkarskiej ekstraklasie otrzymały licencję na kolejny sezon, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Większość z nich została objęta nadzorem infrastrukturalnym, a trzy Krakowie, Lech Gdański, Pogoń Szczecin również nadzorem finansowym. Z komunikatu do spraw licencji klubowych wynika, że bez żadnych zastrzeżeń licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2006 20, 26 27 otrzymał tylko górnik Zabrze. W zaległym meczu ekstraklasy koszykarzy, w zaległym z 25. kolejki spotkań twarde pierniki Toruń wygrały ze Śląskiem Wrocław. 113 do 106 w tabeli prowadzi King Szczecin. Polskie Radio. Jedynka.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 w W pierwszej rundzie wygrał z Amerykaninem Zakarem Swajdą 6-2-7-6. Tymczasem w Londynie rozpoczęły się drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. W pierwszych meczach fazy grupowej Polki grały z Koreankami z północy, a Polacy z pingpongistami z Tahiti. O tym, jakim poszło Krzysztof Kuzak. Porażka Polek z Koreą Północną i zwycięstwo Polaków nad Tahiti. Tak Biało-Czerwoni rozpoczęli zawody w Londynie. W spotkaniu naszych pań to koreanki z północy były zdecydowanymi faworytkami. Choćby dlatego, że mają w składzie wicemistrzynię olimpijską z Paryża w mikście Kim Kum Jong. I to z nią właśnie w grze otwierającej ten mecz Zuzanna Wielgos przegrała 0-3. Następnie do stołu podeszły Natalia Bajor i Pionsing Sing Gjong. Nasza liderka świetnie rozpoczęła pierwszy set do czterech, w drugim wytrzymała nerwową grę na przewagi wygrywając 13-11. Trzecia i czwarta partia dla Koreanki odpowiednio do siedmiu i do dziewięciu. A w decydującej Bajor prowadziła już 5-1 i od tego momentu zdobyła tylko dwa punkty. A rywalka 10. W trzeciej grze Katarzyna Węgrzyn i Cha Sung -Yong. I znów świetny początek Polki 11-6. Drugi w takim samym stosunku, ale dla rywalki. Trzecia partia 11-6 dla wrocławianki. Czwarta dla Koreanki, jak żeby inaczej. 11 do 6. A piątą, choć Węgrzyn prowadziła do stanu 7-6, ostatecznie przegrała 7-11, do 11, a więc 0-3 do 3 w całym meczu. Ale jak podkreśla Natalia Bajor... Może po wyniku tego nie widać, ale mecz był naprawdę bardzo wyrównany. Wprowadziłam 2-0 w ostatnim secie 5-1. Uważam, że miałam swoje szanse, których nie wykorzystałam. Choć uważam, że to był naprawdę bardzo dobry mecz. Na ostatnich igrzyskach ta zawodniczka przegrała o medal 4-3. Także była w najlepszej osemce. Jutro Polki zagrają z Hiszpankami. W konfrontacji męskiej kadry z Tahiti to drużyna Tomasza Redzimskiego była zdecydowanym faworytem i wywiązała się z tej roli znakomicie. Marek Badowski tylko w pierwszym secie napotkał opór Alice Belrosa 15 do 13, następne 11 do 3 i 11 do 2. Maciej Kubik w grze z Igor Rzędronem oddał 4 punkty. 11 do 2, 11 do 1 i 11 do 1. Mateusz Zalewski kontra Kenji Hotan, pierwszy i drugi set dla Polaka do 5, w trzecim nerwowo w końcówce i 11 punktów Mateusza, ale 13 rywala. Podrażniona ambicja zawodnika z Suchedniowa i w czwartej partii 11 do 4. Cały mecz 3 do zera w niespełna godzinę. Jutro Polacy zagrają z reprezentacją Chile. Francuz Dorian Godon wygrał prolog wyścigu kolarskiego Tour de Romandie. Godon podczas jazdy indywidualnej na czas w mieście Villars-sur-Glan wyprzedził Portugalczyka Iwo Oliverę i Szweda Jakoba Soderquista. Na 36. miejscu prolog ukończył Filip Maciejuk, a 48. był Kamil Gradek. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie za dwa lata zostaną zorganizowane lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, dziś odbyła się konferencja prasowa. Wiadomości zebrał Piotr Muszalski. Tą wiadomością żyjemy już od kilku, kilkunastu dni. Sebastian Chmara pewnie zadowolony. Co zdecydowało, że jednak Chorzów? Ha, trudne pytanie, ale myślę, że nasza determinacja, bo o Chorzowie się mówi od wielu lat. Ten stadion powstał, mam wrażenie, też między innymi po to, żeby takie imprezy w Polsce... coś przegrał i tak dalej, i tak dalej. Trudno było w tamtym czasie o tym mówić, to komentować, dlatego że my cały czas byliśmy w grze, cały czas prowadziliśmy i tę zakulisową walkę, spotykając się z władzami Europejskiej Federacji Lekki Atetycy, przekonując, że jesteśmy godnym partnerem, dobrym kandydatem. Po oczywiście oficjalne złożenie aplikacji, bo ci, co się interesują, pewnie pamiętają, że ponad rok temu raz jeszcze trzeba było tę aplikację przygotować, raz jeszcze ją złożyć. Tak zrobiliśmy, no i później już tylko prezentacja która mam wrażenie postawiła taką kropkę na D i przekonała władze Europejskiej Federacji do tego, że warto na nas postawić. Ale ja zawsze dodaję w tym momencie, że nie bez znaczenia jest to, co robimy w Polsce, bo tutaj na Stadionie Śląskim chociażby mityng Diamentowej Ligi, memoriał Janusza Kustocińskiego, memoriały Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, czy Mistrzostwa Świata w hali, które ostatnio były w Toruniu zorganizowane, to wszystko sprawiało, czy sprawiło, że nasza kandydatura była bardzo mocną kandydaturą. Prezes Sebastian Chmara, nie wiem czy słodził, czy jednak tam troszeczkę nie miał możliwości inaczej mówić, ale mówi, że Marek Plawgo wychodził nam te mistrzostwa. No wychodził i się zestarzał o 10 lat e, do przodu, bo ten proces rzeczywiście od kuchni, e, on e, jest ładnie rozpisany, natomiast później każdy krok, każda negocjacja, e, każdego elementu, a tych elementów składowych na organizacji Mistrzostw Świata jest mnóstwo, e, wymagała e, też e, sporych negocjacji e, i, i pogodzenia e, różnych interesów, więc było to trudne, ale ostatecznie się udało. W momencie, kiedy ogłoszono wynik, że będziemy gospodarzem, poczułem taką ulgę, ale przez to, że byłem w modus operandi od, od, od zaplecza i dokładnie miałem wszystkie te strefy opisane, wszystkie te elementy, to też wiedziałem, ile pracy mnie czeka. Więc z jednej strony była taka ulga, ale nie ma tutaj absolutnie celebracji, bo już jest napęd do, do pracy, bo tam jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia jeszcze i wiele aspektów musimy teraz zacząć się zabezpieczać zgodnie z tym, jak złożyliśmy ofertę.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 przeżyli taką przygodę jak ja. Ja nie miałem oczywiście takich możliwości w ten sposób trenować tak jak oni. No i poszliśmy taką ścieżką, aby ta kariera rozwijała się właśnie w kierunku takiego prawdziwego narciarstwa alpejskiego, takiego no po prostu kierunku poru świata. Młody Michał musi jeszcze łączyć treningi i starty ze szkołą, a to nie jest łatwe. Zwłaszcza, że wybrał również trudną ścieżkę naukową. Chodzę do normalnej publicznej szkoły, do normalnego liceum, nawet na profil matematyczny. I wszystkie rzeczy, wszystkie sprawdziane kartkówki, ja je nadrabiam albo piszę do przodu przed wyjazdem albo po powrocie z wyjazdu. Jest to trudne, ale podczas wyjazdów no, też się uczę że ze sobą wszystkie książki i staram się wszystkie tematy przerabiać. Matematyka to królowa nauk, więc może też ma wpływ na narciarskie wyczyny Michała? No nie wiem, ale na pewno łatwiej jest czasami myśleć, podejmować jakieś decyzje. Ruszamy naszym mózgiem, że tak powiem. No. W minionym weekendzie Michał wygrał dwa slalomy w Szwecji i zdobył dużo punktów do rankingu. W poprzednich zawodach też stawał na podium. No tak, no robię co mogę, no trenuję zawsze na 110% na treningach, zawsze się poświęcam jak najbardziej, jeżeli na treningu mam możliwość zjechania nawet jeszcze jednego przejazdu, więcej to zawsze go robię, no bo zawsze jak najwięcej chcę wyciągnąć z tych treningów, jak najwięcej wycisnąć i robić wszystko, żeby to szło w dobrym kierunku. Cieszę się też z tego i mam nadzieję, że dzięki tej pracy osiągnę jakiś jeszcze większy sukces, no bo na razie są to... Jak na dobre sukcesy, ale no, trzeba iść do przodu i, i szukać następnych sukcesów trudniejszych i, i robię wszystko, żeby tak było. A wyniki z tego sezonu na pewno pomogą. No, no, w tym sezonie chyba wydaje mi się, że zrobiłem nawet więcej niż chciałem zrobić, ale na pewno co ułatwi mi i dzięki czemu będę mógł na pewno pójść do przodu jeśli nie chodzi o to doświadczenie i o wyjeżdżanie, to na pewno są te warunki fizyczne, bo przy większej masie, przy lepszych warunkach fizycznych czy jak to się mówi, większej nodze, no łatwiej się wszystko jedzie łatwiej się naciska łatwiej się jeździ po takich nierównościach bo się czujesz bardziej stabilnym i na pewno to też pomoże, żebym poszedł do przodu, ale myślę, że, że w tym sezonie wykonałem plan nawet, nawet więcej niż to, co, co mieliśmy w planach, żeby zjeść. No, nie, nie myśleliśmy o tym na pewno, że będzie aż tak, jak jest. Chcieliśmy bardzo, ale, ale myśleliśmy, że będzie to niewykonalne, a jednak się udało, więc mam nadzieję, że jeszcze jak przybiorę troszeczkę masy latem, to na przyszły sezon też będzie łatwiej i też będzie można mocno pójść do przodu, jeszcze dodatkowo Potrenujemy też na lodowcach, żeby też wzmocnić jazdę, wzmocnić doświadczenie, wzmocnić technikę i miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się troszeczkę też powygrywać zawodów fisowych, ale przede wszystkim przebić się w Płaże Europy, co nie będzie proste, no ale, ale zrobimy wszystko, że to się udało. I może za cztery lata Michał Kałwa wystartuje w zimowych igrzyskach olimpijskich. Tymczasem Polski Związek Narciarski ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem polskich skoczków narciarskich. W kadrze A na przyszły sezon znalazło się sześciu zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A na zakończenie kroniki jeszcze raz Filip Jastrzębski. Pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym PSG gra z Bayernem Monachium, a może ten mecz już się zakończy zakończył jeszcze potrwa co najmniej 3 minuty, bo 4 doliczył do, tego, do tych podstawowych 90 minut sędzia główny tego spotkania, który ma naprawdę sporo pracy, ale nie dlatego, że piłkarze grają brutalnie, że piłkarze grają ostro, tylko po prostu goli pada co niemiara i co chwilę jakieś stykowe sytuacje w polu karnym, czy to Paryżan, czy Monachijczyków. Wciąż 5 do 4. Wynik się nie zmienił od 68 minuty. Przypomnę, że do przerwy było 3 do 2. Kane i Olize trafili dla Bayernu, dla PSG, Kwaradzkelia, Neves i Dembele. Po przerwie znów kwarackelia, znów Dembele. No i wydawało się, że to już będzie taka pokaźna przewaga zbudowana przez zespół z Paryża przed rewanżem w Monachium. Ale nic bardziej mylnego, bo w 65 minucie dają upamekano. trzy minuty później Luis Diaz dali nadzieję Bawarczykom i wydawało się, że drużyna mistrza Niemiec pójdzie za ciosem, że w końcówce powalczy jeszcze o tego piątego gola, żeby wyrównać, doprowadzić do remisu i mieć korzystny wynik przed rewanżem u siebie w Monachium ale okazuje się, że PSG broni się odpowiednio, choć Bayern naciera, robi co może. Ostatnia akcja tego spotkania, teraz dośrodkowanie w polu karnym, łapie piłkę pewnie Safonow chroniąc PSG od utraty piątego gola. Nieprawdopodobny przebieg tego spotkania. Oczywiście spodziewaliśmy się, że defensywa Bayernu często przecieka, że PSG też potrafi gole tracić, więc te bramki przy tak silnych ofensywach na pewno będą padać, no ale 9 goli w spotkaniu na etapie półfinału Ligi Mistrzów to jest coś niebywałego. To jest oczywiście dziewięć goli i całe mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, bo oba zespoły co znajdują się w polu karnym rywala i mają szansę na to, by bramkę zdobyć. Jeszcze piłkarze Bayernu próbują, doszli już do pola karnego, próba strzału zablokowana i wiele wskazuje na to, że ten mecz zakończy się wynikiem 5 do 4 dla PSG, ale przed nami jeszcze minuta doliczonego czasu gry. Bardzo dziękuję za relację. To był Filip Jastrzębski. Końcowy wynik tego meczu podamy w serwisie o 23.00. A jutro w drugiej parze półfinałowej Atletico Madryt podejmie Arsenal Londyn. Rewanże w przyszłym tygodniu. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Kronika.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 A punkt poboru opłatnowa Wieś, tam przypomnę, przez kilka godzin ten odcinek jezdni w kierunku Tlu miasta był zablokowany na 149 km przez zepsutą ciężarówkę. Autostrada została odblokowana, ruch nie jest płynny z tego powodu, że trwają tam prace drogowe, prace remontowe, no i są jeszcze niewielkie spowolnienia. Autoslada 1, Częstochowa. Na wysokości parkingu autosladowego Wierzchowisko Wschód na 422 km zdarzenie trzech ciężarówek i auto osobowego. Niestety w wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, jest dnia w kierunku łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się objazdem przez węzeł Jasna Góra, jedzie się na Kłobuck bądź Częstochowe. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzełowicz, Węzeł Węzełskierniewice w pobliżu e, parkingu autostradowego po lesie, na 395 km po kolizji dwóch autosobowych. Nie ma już problemu na pasie najezdni w kierunku Warszawy. Autostrada 1, odcinek Mykanów Radomsko, 398 km, również nie ma już utrudnień, i skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 16, na odcinku Augustów-Sejny w pobliżu Augustowa na 339 km, gdzie pożar ciężarówki doprowadził do tego, że droga była zablokowana przez kilka godzin.